Rozdział dziesiąty Lechi był potomkiem Manasego. Amulek opowiada, jak anioł powiedział mu, by przyjął Almę do swego domu i nakarmił go. Dzięki modlitwom sprawiedliwych w Amonichach jego mieszkańcy nie zostali jeszcze zgładzeni. Niesprawiedliwość prawników i sędziów stała się podwaliną zagłady tego ludu. Oto słowa, które Amulek powiedział mieszkańcom Amonichach. Nazywam się Amulek, syn Gidonach który był synem Ismaela, wywodzącym się od Aminadiego, tego samego Aminadiego, który przetłumaczył słowa napisane palcem Boga na ścianie świątyni. A Aminadi był potomkiem Nefiego, syna Lechiego, który przybył z Jerozolimy. I Lechi był potomkiem Manasego, syna Józefa, sprzedanego do Egiptu przez swoich braci. Ja także jestem mężem mającym dobre imię pośród wszystkich, którzy mnie znają, Mam wielu krewnych i przyjaciół i zdobyłem wiele bogactw przez swoją pracowitość i zaradność. Jednak mimo tego wszystkiego nigdy nie wiedziałem wiele o drogach Pana. Nie znałem Jego tajemnic ani nie doświadczyłem Jego cudownej mocy. Powiedziałem, że nigdy nie wiedziałem wiele o tych sprawach, a jednak popełniam błąd, bo wiele Jego tajemnic zostało mi wyjawionych i byłem świadkiem Jego Niezwykłej mocy, jak zachowania tego ludu przy życiu. Znieczuliłem jednak swe serce, albowiem przywoływano mnie wiele razy, lecz nie chciałem słuchać. Wiedziałem więc o tych sprawach, jakkolwiek nie chciałem o nich wiedzieć i nadal postępowałem wbrew Bogu. Według niegodziwości mego serca aż do czwartego dnia tego siódmego miesiąca w dziesiątym roku panowania sędziów. I gdy podróżowałem, by odwiedzić mego bliskiego krewnego, ukazał mi się anioł Pana i powiedział Amulek, powróć do domu, bowiem nakarmisz proroka Pana, świętego męża, wybranego przez Boga Oto pościł on przez wiele dni z powodu grzechów tego ludu i jest wygłodzony Przyjmiesz go więc do swego domu i nakarmisz, a on pobłogosławi Tobie i Twemu domowi i błogosławieństwo Pana spocznie na Tobie i na Twoich. I stało się, że posłuchałem głosu anioła i zawróciłem do domu. I gdy zbliżałem się, natknąłem się na człowieka, o którym anioł powiedział mi, że mam go przyjąć do swego domu i był to ten sam człowiek, który przemawiał do Was o sprawach bożych. I anioł powiedział mi, jest on świętym człowiekiem, Wiem więc, że jest to święty człowiek, bowiem anioł Boży tak powiedział i wiem, że jest prawdą to, o czym dawał świadectwo, albowiem jak Pan żyje, posłał on swego anioła, aby objawiać mi te sprawy i uczynił to, gdy ten właśnie Alma przebywał w moim domu. I błogosławił On mój dom, mnie, moje kobiety, dzieci, mego Ojca, a także wszystkich moich bliskich I błogosławieństwo Pana spoczęło na nas zgodnie z Jego słowami I gdy Amulek powiedział te słowa, ludzie zadziwili się, widząc, że więcej jak jeden świadek świadczył, oskarżając ich A także przepowiadając to, co ma nastąpić zgodnie z duchem proroctwa, który w nich był Jednakże byli pośród nich tacy, którzy chcieli ich przepytać, aby przez swe podstępy mogli zadać kłam ich słowom, znaleźć jakiś dowód przeciwko nim i wydać ich sędziom, by zostali osądzeni według prawa i zabici lub wtrąceni do więzienia według przestępstwa, które udałoby się wykazać lub udowodnić. Ci, którzy chcieli ich zniszczyć, byli prawnikami, zatrudnionymi, to jest wyznaczonymi przez lud, aby egzekwowali prawo, gdy przychodziła na nich kolej uczestniczenia w sądzie dla osądzania przestępstw popełnionych przez lud. I prawnicy ci znali wszelkie sztuki i podstępy ludu, co miało im pomóc w przygotowaniu do zawodu. I stało się, że zaczęli przepytywać Amuleka, pragnąc go zmieszać, aby przeciwstawić mu jego własne słowa. I nie wiedzieli, że Amulek jest w stanie poznać ich zamiary. I gdy zaczęli go przepytywać, Amulek odgadł ich myśli i powiedział im Przewrotne i zło czyniące pokolenie, prawnicy, którzy jesteście obudnikami, albowiem układacie podwaliny dla diabła, zastawiając sidła i pułapki, by schwytać świętych Boga, Przygotowujecie plany, aby wykrzywiać drogi sprawiedliwych I sprowadzacie na swe głowy gniew Boga A nawet całkowitą zagładę tego ludu Miał rację Mosjasz, nasz ostatni król Gdy będąc bliski przekazania królestwa a nie mając następcy zarządził, by lud ten rządził się sam przez głosowanie. Miał rację, gdy powiedział, że jeśli nadejdzie czas, że głos ludu wybierze zło, to znaczy jeśli nadejdzie czas, że lud ten popadnie w grzech, ci ludzie dojrzeją wtedy do zagłady. I mówię wam, że Pan właściwie osądza wasze złe postępowanie. Ma rację, wołając do tego ludu głosem swych aniołów, nawróćcie się! Nawróćcie, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Ma rację, wołając głosem swych aniołów. Stąpię między mój lud, przynosząc w rękach równość i sprawiedliwość. Mówię wam, że gdyby nie modlitwy sprawiedliwych, którzy są teraz w tym kraju, już teraz zostalibyście nawiedzeni całkowitą zagładą. Jednak nie byłby to potop, jak stało się to z ludźmi w czasach Noego, ale wasza zagłada nastąpiłaby w wyniku głodu, zarazy i miecza. Dzięki modlitwom sprawiedliwych jesteście zachowani. Jeśli więc teraz wypędzicie sprawiedliwych od siebie, Pan nie będzie dłużej powstrzymywał swej ręki, lecz ze srogim gniewem wyjdzie wam naprzeciw. Wtedy zostaniecie porażeni głodem, zarazą i mieczem i nastąpi to wkrótce, jeśli się nie nawrócicie. I stało się, że ludzie jeszcze bardziej się rozgniewali na Amuleka i wołali. Ten człowiek znieważa nasze sprawiedliwe prawa i naszych mądrych prawników, wybranych przez nas samych. Ale Amulek wyciągnął rękę i jeszcze głośniej zawołał Przewrotne i zło czyniące pokolenie Dlaczego szatan ma tak wielką władzę nad waszymi duszami? Dlaczego mu się poddajecie, aby panował nad wami i zaślepiał was Byście nie rozumieli słów prawdy? Czyż bowiem mówiłem przeciwko waszemu prawu? Nie rozumiecie mnie Mówicie, że jestem przeciwko waszemu prawu ale ja broniłem waszego prawa ku waszemu potępieniu. Oto mówię wam, że niesprawiedliwość waszych prawników i sędziów stała się już podwaliną zagłady tego ludu. I gdy Amulek powiedział te słowa, ludzie wołali przeciwko niemu. Teraz wiemy, że ten człowiek jest synem diabła, bo kłamie. Oto mówił przeciwko naszemu prawu, a teraz twierdzi, że tego nie uczynił. I co więcej, znieważa naszych prawników i sędziów. I prawnicy nakłaniali ich, by zapamiętali to wszystko przeciwko niemu. I był pośród nich jeden o imieniu Zezrom, który najbardziej ze wszystkich oskarżał Amuleka i Almę. Był on jednym z najbardziej biegłych w prawie i załatwiał wiele spraw. I prawnicy ci troszczyli się tylko o swe zyski, które zależały od ich zatrudnienia.